w pełni przygotowany. Bardzo dobrze znane wersety. Każdemu z nas w głowie brzmią często. Jest tutaj pochwała, oczywiście Słowa Bożego, jako pism natchnionych. Nie sposób nie rozważyć tych słów w szerszym kontekście. Oczywiście Biblia jest pełna pochwały Słowa Bożego. I my wiemy, jako ludzie zrodzeni z nieba, wiemy, że to jest Słowo Boże, że to Słowo samego Boga. Natomiast chciałbym dzisiaj ten werset i następny przeczytać wam właśnie w kontekście nas i zostawić z taką refleksją, jak bardzo dajemy się Słowu Bożemu korygować, poprawiać. Wiemy, że Słowo Pana wykonuje pracę w człowieku. Wiemy, że w sercach odrodzonych, w sercach gotowych do, na przyjęcie tego Słowa praca jest wykonywana każdego dnia chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy myśleli o naszej gotowości na przyjęcie słowa, o naszej gotowości do tego, by to słowo nas korygowało, by nas poprawiało. Ja osobiście czasami łapię się na tym, że, że słucham Bożego Słowa lub, lub czytam i ono gdzieś przeleci. Nie chcę powiedzieć, że jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, bo, bo to słowo w sercu mieszka, natomiast... Chciałbym dojrzewać w tym i wzrastać, by podchodzić do Słowa Bożego z modlitwą, z pokorą i z taką prośbą, by ono za każdym razem mnie korygowało, za każdym razem coś zmieniało w moim życiu. To, z jakim sercem podchodzę do Słowa, z jakim nastawieniem, może mieć ogromny wpływ, bo mogę wysłuchać fragmentu, który dobrze gdzieś tam w rozumie znam i w pamięci on, on dzwoni cały czas, i tak sobie powiedzieć, no tak, ja już to wiem, ale czy dałem się temu Słowu skorygować, jakoś poprawić? I chciałbym też mieć takie świadectwo właśnie, że ilekroć słucham, gdy ktoś naucza Słowa Bożego, ilekroć sam sięgam po, po Słowo Boże, żeby przeżywać tą radość i widzieć, że, że to Słowo we mnie pracuje, że ono nie, nie zostało tylko w głowie, ale że w sercu wykonuje swoją pracę, i że za jakiś czas będę mógł stanąć na przykład przed wami czy w jakiejś rozmowie i powiedzieć: podzielić się świadectwem, że to słowo zmieniło mnie w czymś. A najbardziej bym się bał, tak myśląc o swoim życiu, bałbym się takiej postawy wobec słowa, w której bym powiedział, stanął i powiedział, że wiecie, ja to znam, ja już nic nowego nie usłyszałem, to wszystko już jest gdzieś tam w mojej głowie. Więc chciałbym was dzisiaj zachęcić, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby słuchać słowa Bożego żeby to Słowo rozważać, żeby otworzyć nasze serca na ten zasiew Bożego Słowa. W innych fragmentach Pan Jezus na przykład przy, przyrównał to słuchanie Słowa Bożego do padania ziarna na glebę. Nasze serca są właśnie taką glebą. One, one mogą być twarde, kamienne, znaczy nie w tym sensie oczywiście starego człowieka, tak? tylko że pomyślmy, z jakim sercem przychodzimy na nabożeństwo na albo z jakim sercem podchodzimy do Słowa Bożego. To serce musi być też przygotowane. Ja sam wiem tak po sobie, że jeżeli żyję czymś innym i to serce jest napełnione czymś innym niż, niż słowo Boże, a później na drugi dzień na przykład przyjdę na nabożeństwo albo spotkam się z braćmi i. no i sobie teraz, nie, Tym, co jest w sercu. To jeżeli ono nie, nie będzie przygotowane, to jest taki ból trochę, że to słowo tak troszeczkę się odbija, jak te ziar, ziarenka od, od skalistej gleby. W innym miejscu apostoł. Yy, Zapragnijcie niesfałszowanego mleka, tak? tego mleka duchowego, niesfałszowanego Słowa Bożego. I tutaj mówi nam wyraźnie, że to musi być naszym pragnieniem. Słowo Boże to nie jest powinność religijna, że musimy się przymuszać do tego, żeby słuchać. Musimy też zrewidować nasze serca. Czy my pragniemy Słowa Bożego? Gdy rano dzisiaj się obudziliśmy i przyszliśmy na nabożeństwo, to przyszliśmy z pragnieniem, by Słowo Boże zmieniło nasze życie, by poprowadziło nas o ten jeden kroczek do doskonałości bardziej. I wreszcie chciałbym zachęcić, by ta praca, którą Słowo Boże w nas wykonuje, żeby ona nie została, wiecie, w ukryciu, żeby nie było tak, że tylko my o tym wiemy, że coś przeżywamy, kiedy mamy społeczność za Słowem. My musimy się tym dzielić, bo to jest bardzo budujące i zachęcające. Jeżeli w, jakimś, w jakiejś dziedzinie Słowo nas poprawiło w zeszłym tygodniu, skorygowało, doprowadziło do głębszego poznania, dzielmy się tym, mówmy, zachęcajmy, żebyśmy się tym budowali nawzajem. Tutaj jest rola właśnie tego świadectwa naszego. Słowo Boże ma moc, ale nasze świadectwo w społeczności z nami musi właśnie świadczyć o tym Słowie, że ono ma moc. Módlmy się też o to, by nasze serca były gotowe, by przyjąć Słowo Boże i byśmy zapragnęli tego Słowa. Amen.